Cześć, tu radio314wo.pl Przed mikrofonem Bartek. Znowu, znowu dzisiaj będę ważył piwo. Mamy 7 maja 2017, godzina 9.40. Przed chwilą zacząłem podgrzewać wodę. To koniec jest układów, czas na Co dzisiaj w programie? No, pewnie jak zwykle spontanicznie, ale. Pewne, pewne jednak, pewien plan jednak mam. Chciałbym dzisiaj dokonać kilku otwarć, ale nie otwarć piwa w celu jakiegoś tam spróbowania degustacji czy napicia się, choć pewnie to również nastąpi, ale chciałbym dokonać takiego bilansu, co w tej chwili w browarze się dzieje. Bo w tej chwili w browarze się dzieje to, że mam kilka piw, fermentujących na różnym etapie leżakowania. No i, i będzie dzisiaj w trakcie ważenia kilku właśnie otwarć w celu, nie wiem, powąchania, sprawdzenia piany. Chciałbym Wam to wszystko opowiedzieć. Może też zrobić zdjęcia jakieś. Także o tym, o tym później. Oczywiście na pewno się pojawi jakaś wzmianka o legi, no ale przechodząc, może do, do tematu. Dzisiaj ważę znowu piwo pszeniczno-pilzeńskie, ponieważ tamto, jak pamiętacie, aha, właśnie odcinek jest już. Który to odcinek? 15 czy 16? Już mówię, bo nigdy tego nie nigdy tego nie, yy, nie mówiłem, że odcinek 14 był Ris, odcinek 15 był Wajcen właśnie, odcinek 15 Wajcen, odcinek 16, który się jeszcze nie pojawił, to jest IPA, czyli to będzie odcinek 17. Tak, odcinek 17 yy, no i właśnie, to będzie znowu Wajcen bo tamta drożdże już zrobiły swoją robotę i będę na, na, wykorzystam gęstwę z tych drożdży fermentum mobile <śmiech> Fermentum mobile Ciekawe jak to się tak się zastanowiłem przez chwilę jak to się akcentuje no dobra fermentum mobile gwoździe i banany i chciałbym właśnie wykorzystać jeszcze raz dzisiejsze piwo już nie będzie takim typowym wajcenem tak zacząłem spontanicznie trochę, e, że z tym ważeniem natomiast nie jestem jeszcze do końca nie mam planu co to za piwo będzie chyba skłaniam się do tego, że będzie to e, American Weizen. Mam trochę amerykańskich chmieli, więc e, wy wykorzystałbym je i miałbym piwo pszeniczne e, o charakterze takim właśnie chmielowym takim amerykańskim chmieleniem na zimno. Czyli taka przeniczna apa, można powiedzieć. Pomyślałem też, że posługuje się tutaj różnymi terminami, które dla kogoś, kto, kto piwem się zajmuje, dla kogoś, kto się interesuje piwem, są oczywiste. Natomiast wcale nie muszą takie być dla, dla słuchaczy, którzy się... No, nie interesują i piją i nie piją piwa wcale, albo, albo piją zwykłe te sklepowe lagery. Także postaram się trochę więcej wyjaśniać z tej terminologii trochę więcej mówić, co robię, żeby to był bardziej podcast o ważeniu piwa. W końcu gadam podczas ważenia w związku z tym samo przez się się narzuca że jest to podcast o piwie ale nie podcast o piciu tylko o ważeniu. Ważeniu. Właśnie częstym błędem popełnianym przez y, wielu nawet y, dziennikarzy wydawałoby się jakoś tam ogarniętych albo taki co powinni być ogarnięci bo są dziennikarzami. Jest y, pisanie właśnie słowa ważenie. Ważenie, y, y, y, jeśli chodzi o piwo, ważenie piwo pochodzi od y, waru, czyli brządku, y, a nie od wagi. W związku z tym ważenie piwa pisze się przez rz, a nie samorzec. Dobrze. Słody wykorzystam pszeniczny i pilzneński w proporcjach pół na pół. Mam po 2,5 kg każdego z nich. I tak też je będę sypał do, do kotła. Na początek do, teraz woda się podgrzewa jak osiągnie 46 stopni to sypie słód pszeniczny i przerwę i przerwę podgrzewanie, to będzie tak zwana przerwa zakwaszająca. Trochę teraz żałuję, bo przeczytałem, nie wiedziałem o tym, albo może inaczej wiedziałem, ale nie pamiętałem. Jest taki słód, który się nazywa słodem zakwaszającym. No, i ja bym go wykorzystał do tego piwa. O, już jest 46 stopni. Wyłączam gaz. Wyłączam gaz. Ok. No, i teraz teraz będę sypał słup przeniczny, żeby się nie pomylił i nie sypnął piw, więc to jest przeniczny. Idzie 2,5 kg przenicznego do, do kotła. Sypię sobie to y, y, y, słody mam w takich foliowych workach kupowanych po kilogramie lub po 5, w zależności od tego czy to są słody bardziej wykorzystywane czy mniej przeze mnie no to albo kupuję 5, albo albo mniejsze tego mam ten akurat z worka pięciokilogramowego pochodzi wycinam sobie małą dziurkę i sypię takim strumieniem Teraz zamieszam to wszystko, co wsypałem, żeby pozbyć się grudek i zbitego takiego... No, żeby się nie, nie był taki pozbijany. Dobra. Przykrywam. Ok. I teraz w ten sposób ten... Słód będzie się tam 25 minut... Parzeł jest 9.47. Niech to będzie w takim razie do 10.10. .10. Tak. No właśnie, skoro już powiedziałem, że będę bardziej taki dla początkujących, sam siebie też uważam za początkującego. No jednak owoc, nie oszukujmy się. Ja mam już za sobą. To jest szesnasta warka, więc znowu aż tak bardzo początkującym już nie jestem. Ale wciąż się uczę. No ale dobrze, skoro już powiedziałem, że będzie bardziej dla początkujących, to na początek, co to jest w ogóle słód? Słód to jest ziarno zboża jakiegoś. No, w tym wypadku jest to jęczmień, słód plizneński jest jęczmienia, słód Przeniczny jest z pszenicy, jak sama ono jest to tak przygotowane ziarno, że y, moczy się je tam do, dokładnej y, metody produkcji y, ja do, do końca nie znam, ja nie produkowałem, ale chodzi o to generalnie, żeby uzyskać coś takiego, że ziarno za, prawie że zaczyna kiełkować. Y, w środku tam w tym ziarnie już zaczynają się Jakieś tam zachodzi takie zmiany y, związane z kiełkowaniem, gdzie to, to do końca nie wiem o co chodzi, ale tam jakieś cukry powstają, jakieś takie tego typu rzeczy. No i w tym momencie, kiedy to ziarno zaczyna kiełkować, y, natychmiast przerywa się ten proces poprzez suszenie go. Yy. No i tutaj te metody suszenia są różne, bo można nawet su suszyć dymem, to wtedy jest ten słód taki wędzony, dymiony. Um, no właśnie. Yy, I potem, żeby yy, takie ziarno poddaje się tak śrutowaniu, czyli to jest taki, taki młynek się przepuszcza, można powiedzieć, tylko no, który nie zmieli na mąkę tego ziarna, tylko takie połamie. No wyłuska z tych głupin. no właśnie, także to jest sól, no dobrze, ja mam 25 minut przerwy, Ja mam 25 minut przerwy, nie mam też aż tyle do powiedzenia, ani nie chciałbym się pastwić nad słuchaczem, ewentualnie jakimś. W związku z tym teraz przerwa również nadawali. No właśnie, 25 minut minęło jak zbicza strzelił, nieprawdaż? Dobrze, teraz będzie y, sprostowanie już o, od razu, na samym początku. Otóż przerwa w tych 46 stopniach to nie jest przerwa y, zakwaszająca, tylko to jest przerwa y, taka, no właściwie to jest przerwa beta-glukanowa. Y, y, no właśnie. To ma na celu poprawić, poprawić, zmniejszyć gęstość zacieru i poprawić jego, szczególnie w piwach pszenicznych, to się stosuje, żeby, żeby łatwiej się filtrowało 44 stopnie to jest przerwa ferulowa, więc, być, więc to się też załapało, ponieważ jak ja wsypnąłem ten łóżka, tam się ta temperatura obniżyła Przerwa, przerwa ferulowa jest y, stosowana po to, żeby uzyskać ten y, goździkowy aromat, który je, jak najbardziej w wajcenach jest y, pożądany. Może nie tyle uzyskać, co wspomóc go. No. W tle. Leci sobie o dziwo. Może nie każdy to rozpoznać i to w ogóle słychać. E, skończył się właśnie utwór mm, Sex Pistols. No dobrze. E, znowu włączyłem już palnik. Teraz będzie się podgrzewać do, do 67 stopni. Co jakiś czas muszę zamieszać, bo słód pszeniczny jest w kociołku, więc nie chciałbym, żeby on się tam poprzypalał, bo y, poprzywierał do dna. Sprawdzę temperaturę. Podgrzewamy do 67. Mam już 48,9, 50. No, skorzystając właśnie ze swojego mega doświadczenia wiem, że jest w tej chwili jakieś 53 stopnie mimo, że termometr jeszcze rośnie. Zna, znając swój sprzęt wiem e, mniej więcej, że tempo jego wzrastania tej temperatury na termometrze jest takie jakie jest, więc nie muszę, żeby, żeby uzyskać dokładny, od, nie, kiedy nie muszę uzyskać dokładnego Odczytu mogę sobie pozwolić na takie sprawdzenie pobieżne. Dobrze, mamy 67 stopni w garnku. Także do garnka idzie teraz słód pilzneński. Wsypuję go tak samo jak ten poprzedni, przez małą dziurkę w 5. W takim samym worku był kupowany. Poszło. Czyli w tej chwili w garnku mamy 5 kg słodów i to jest koniec. Więcej nie będzie. Prosty zasyp. Eee, taki no bardzo prosty. Dwa słody. Zamieszam to teraz. Zamieszam, zamieszam, zamieszam. Sprawdzę temperaturę. Do ilu spadła? Było 67. Jest 60, ponad 67, czyli ten pomiar w jakiejś był y, zimniejszej części garnka. No i cóż. pokrywka I w tej temperaturze mamy godzinę przerwę. To jest przerwa sucukrzająca. Y, yy. O nawet 75 mam. Przerwę. Tak, czyli jest godzina 10.26, godzina będzie 10, 11.25 i jeszcze 15 minut. 11.40. No to mamy czas, żeby pogadać. Ja oczywiście nie będę gadał 75 minut. Hmm. Hmm. Przerwa zsukrzająca, czyli ta, taka główna przerwa, która, która ma na celu wyciągnięcie właśnie cukru ze słody, który potem drożdże przerobią na alkohol i zbytlenek węgla oraz inne jakieś zapachy i, i, i aromaty. No dobrze, to może w takim razie czas na pierwsze otwarcie. Pierwsze otwarcie to jest w tej chwili cicha fermentacja. Cicha fermentacja to już jest taka fermentacja po fermentacji właściwej. Właściwie właściwe. właściwie to już nie jest fermentacja co taka takie leżakowanie piwa na przykład w celu jego lepszego wyklarowania, żeby w dużej części też po to, żeby dodać tam przyprawy różnego rodzaju. No i to już mówię, co to jest za piwo. To jest ris, którego ważyłem muszę sobie już odświeżyć, bo to było dawno, jak na risa przystało wymaga on yy, no, takich dług, cierpliwości, długiego ważenia, długich. Yy, yy, kurczę jednak nie potrafię jednocześnie czegoś tutaj wyszukiwać i yy, jest, jest trista, tak. Jest riz, już mam wszystko o tym piwie. Ważyłem je 3 marca, czyli dwa miesiące temu. Potem 1 kwietnia właśnie przelałem na cichą fermentację i dodałem tam płatków dębowych macerowanych w śliwowicy łąckiej. I teraz, czyli minął już ponad miesiąc, kiedy to piwo sobie leżakuje z tymi płatkami, może jeszcze dwa słowa o tym, co to jest RIS. RIS, Russian Imperia Stout, bardzo mocne, czarne, takie oleiste wręcz piwo. Ponad 25 PLATO, plato czy, czy BLG, czy BRICS, to są różne miary gęstości podaje się gęstość brzeczki nastawnej, czyli to co trafia do fermentacji przed zadaniem drożdży. W tym wypadku to było 27 bricks, czyli czyli jakieś 20 chyba 6 BLG, tak, tak bez, strzelam bez, bez liczenia, przeliczam tak, trochę pamięć do tego mocno chmielone, czyli na goryczkę raczej, nie tyle na, na, na, na aromat, co na to, żeby było gorzkie, żeby skontrować tą słodkość, ponieważ to piwo będzie, biorąc pod uwagę jego taką wielkość, tą gęstość zacieru, no to ono będzie słodkie, ale kontruje się to Przynajmniej ja mam taką filozofię, ja tak podchodzę do risa pokaźną dawką chmielu, żeby było naprawdę mocno gorzkie. No i teraz właśnie, właśnie teraz otworzę to piwo. Ono ma, sprawdzam temperaturę, 18 stopni. Oczywiście rurka fermentacyjna już nic, nic nie robi, nic nie... Nie bulgocze. Zakryję, żeby nie gadać nad tym piwem. Zapach jest słodki taki. Właściwie biorąc pod uwagę mój nie najlepszy aparat węchu, to ja tam nic więcej takiego nie wyczuwam. pobiorę teraz próbkę. Mam taką małą próbkę, którą zmierzę właśnie zawartość cukru oraz sobie z tej pipetki też Wleję do gardła. Zawartość cukru mierzyłem 19 marca, było 16 brix i teraz jest 16 brix. Także, tak jak się spodziewałem, nic się w tym piwie już nie dzieje, jeśli chodzi o fermentację, ono po prostu jest całkowicie sfermentowane. No właśnie, zawartość alkoholu jest pewnie około 10, nie, nie liczyłem, ale tak jest. No i teraz tą niewielką ilość, te 2 może mililitry, spróbuję. Mocno alkoholowe, bardzo mocno alkoholowe. no Trudno cokolwiek więcej powiedzieć. Jest alkohol na pierwszym, drugim, trzecim planie. Jest słodycz i gorycz, odpowiednio skontrowane. Także piwo jak najbardziej do, do leżakowania, zresztą tak, takie jest jego założenie. Ono y, pewnie gdzieś jeszcze nie wiem, no właściwie nie mam planu co do tego ile ono będzie jeszcze na tej cichej fermentacji może tydzień, a może miesiąc. Zamykam. Dobra. Fermentor zamknięty. Fermentor zamknięty. No cóż, zajrzałem, jest dobrze, jest dobrze, dlatego że nie widać żadnych śladów infekcji, co w sumie byłoby dosyć dziwne przy takiej zawartości alkoholu, gdyby tam coś się miało przypominać. Byłbym raczej zaskoczony. No ale, ale jest fajnie. Fajnie jest, że, że no zawsze się może jakaś, jakaś, jakieś nie wiadomo co. A byłoby szkoda, no bo to piwo, temu piwu poświęciłem sporo pracy. No to jest tak, tak gęste, tak mocne piwo się robi, po prostu trudno. No to by było na tyle jeśli chodzi o relacje z, z otwierania pierwszego fermentora. Kolejne otwarcia później, bo dzisiaj to, wa, to, to ważenie jest połączone też z przelaniem na cichą fermentację tego wajcena, którego robiłem wcześniej. Ostatnio jednym z głównych tematów była pogoda. Chodźcie! Efi! Wiesz? Chodź! Chodź, chodź, nie ma burzy, chodź. Ostatnio y, tematem były, była pogoda, fatalna pogoda. Wczoraj, w końcu pogoda się poprawiła. Ale niestety tylko na jeden dzień. Choć już i tak jest, jest znacznie, znacznie lepiej, bo jest po prostu... kurde. Zawołałem psy i właśnie zaczęło, zaczęło kropić. Nie padać jeszcze, ale, ale kropić. Dobra, niech na razie sobie chodzą, taki ten deszczyk jest mały. No oczywiście dzisiaj właśnie się popsuła. Jest, jest ciepło, jest przyjemnie pod tym względem. Natomiast jest niestety ma dzisiaj znowu cały dzień padać. Na meteo wyglądało to fatalnie, wręcz cały czas. No, nie jest aż tak źle. Nie jest aż tak źle, bo, jest, bo pada tak z przerwami. Na działce mam stojącą wodę po prostu w niektórych miejscach. To jest fatalna sprawa. No, strasznie, nie mogłem skosić w tym tygodniu, bo no bo woda jest na działce. No ale mam nadzieję, zresztą, zresztą sprawdzę to zaraz bo to jest yy, ciekawe na kolejne jakieś tam plany. Meteo. Meteo. -e -y no miało otwieramy. I mamy pogodę na Warszawa. i mamy okolice. Oh yes. Ludzie. Masakra. Temperatura się będzie obniżać. We wtorek 5 stopni. <grym> Kurde. To jest po prostu. Jest no strasznie nam to ocieplenie klimatu się nie udaje, no. We wtorek około 5 stopni odczuwalna mniej niż 5 stopni. Nie no, ludzie, nie, nie, nie, nie, proszę. Tak, czyli ten dzisiejszy dzisiejszy dzień i wczorajszy, wczorajszy szczególnie, a dzisiejszy jest tylko taką zajawką nie no, maj, prawie już połowa no nie bez przesady siódmy, ale straszne, no dobra no, nie będę, nie będę nad tym płakał, ale naprawdę no to jest jakiś słaby żart. Znowu czas minął bardzo szybko, prawda? Mamy godzinę 11:43. Palnik znowu rozpalony. Mierzę sobie temperaturę, do ilu mi to, to spadło. Tak, tylko informacyjnie w zasadzie nie ma to w tej chwili dla mnie większego znaczenia. Oczywiście dla samego procesu zacierania dla piwa ma znaczenie, ale <śmiech> przepraszam, trudno mi je określić. Przypomnę, że sobie bardziej, bo, bo w podcaście to minęły sekundy. Ostatnią temperaturą było 67 stopni i dosypanie słodu Pilzdeńskiego. Teraz mamy 56 czyli spadło w sumie o 10 nisko, nisko w tej temperaturze to już raczej się nic nie zaciera no ale nic, to nie jest koniec zacierania bo w tej chwili podgrzewam do 72 i znowu przerwa 20 minut więc mam pewność, że że wszystko się zatrze i, i, i, i będzie dobrze. Ważna rzecz tytułem uzupełnienia. Na końcu poprzedniego podcastu dodałem, pod, poprzedniego odcinka dodałem piosenkę. Tego, to jest piosenka takiego, fajne, takiego taka co mi się podoba, takiego zespołu. I mam jeszcze, bo na koniec przedostatniego była piosenka, na koniec tego poprzedniego była piosenka. W związku z tym mam jeszcze trzy, na koniec tego też będzie. Po prostu mi się podoba. Jest to ktoś mi bliski, ten osoba, która śpiewa w tym zespole. Nie pytałem o zgodę, więc nie wymieniam nazwy zespołu. Nie jest to muzyka, którą możecie znaleźć gdziekolwiek w sklepie, więc tym bardziej wydaje mi się to cenne. Właśnie to a tytułem uzupełnienia. Aha i jeszcze na początku na początku podcastu jest poprzedniego i tego i teraz tak będzie zawsze bo mi się to spodobało jest fajno. Wykorzystałem tam niecałe 4 sekundy. Więc chyba wydaje mi się że nie zostanę z tego powodu powieszone za coś. Piosenki Kultu pod tytułem Prosto. To koniec jest układów, czas na zacier. Zdecydowanie cytat bardzo piwny, zatem pasuje, i to jest właśnie wszystko, jeśli chodzi o uzupełnienie ważnych rzeczy, bo w czyjejś twórczości, z czyjejś twórczości jednak skorzystałem. A. Nie powiedziałem o tym. No właśnie. Magia podcastu. Bo właśnie w trakcie teraz dzisiejszego dnia tutaj w międzyczasie opublikowałem odcinek 16. Trochę się mogę pogubić może to był 15 a może się nie no 16 chyba a teraz chyba nagrywam 17. Znowu minęło 20 minut, czyli palnik znowu włączony i teraz podgrzewanie do 78 stopni. To już ostatnie podgrzewanie podczas zacierania, podczas zacierania powtarzam. Teraz po tych, jak dotrę do tych 78 stopni, a to powinno się stać dosyć szybko, To już będzie czas na, na filtrację. Biorę termometr. Sprawdzam ile, ile jest. Poprzednio było podgrzane do 72, do 72, więc w tej chwili naprawdę zostało 6 stopni do podniesienia temperatury. To jest bardzo powinno być szybko w parę minut. Powinienem to załatwić. Mam siedemdziesiąt, dwa, trzy, cztery. No niecałe siedemdziesiąt pięć. Rozłączam się. Dzień dobry, bo muszę mieszać. Teraz, w ogóle dzisiaj taka szczegółowa relacja, chciałbym taką mieć chociaż jedną, nie za każdym razem będę, ładnie pachnie, nie za każdym razem będę oczywiście omawiał wszystko, bo byłoby to nudne. Teraz z garnka, z kociołka, tam gdzie to się wszystko gotowało, właściwie nie gotowało, bo jak słyszeliście doszedłem do temperatury 78 stopni, przelewam do filtrator Filtrator w moim przypadku w ogóle filtrator y, polega na tym, jest to tak, takie coś, kurde, po co ja takie y, słowne wygibasy robię. Y, na tym etapie chodzi o to, żeby od, od tego ziarna sam, samo y, rzadkie wydobyć. Czyli ta słodka że tak powiem woda ma się znaleźć w garnku. To co wlewam do filtratora to jest po prostu woda z ziarnem, z tym słodem i muszę to oddzielić, ziarno wyrzucić, a tą wodę, a to woda będzie z tego piwo. Oczywiście, albo nie oczywiście, w każdym razie. W tym kotle miałem w sumie 15 litrów wody, a piwa będzie więcej. Jak to zostanie zrobione? Przez ten słód zostanie przepuszczone więcej wody niż miałem w kotle. Woda już się gotuje. Moment. Przepraszam za tą e, krótką przerwę. Woda już gotuje się. Ona też będzie miała około 75-78 stopni i e, zostanie przepuszczona przez ten słup. I teraz, tak, jak wygląda mój filtrator? I w większości iwoarów domowych e, wygląda to w ten w sam sposób. Otóż jest to po prostu 30 litrowe wiaderko, takie specjalne właśnie do fermentowania piwa, wina, peklowania, wędlin, 30 litrowe wiaderko z kranikiem, ale w środku wiaderka, na, na kranik nakręcony jest wężyk taki z oplotem, taki jak się używa do, do na przykład połączenia baterii, tylko, że guma ze środka no to jest taka guma, i w oplocie metalowym. I ta guma ze środka zostaje wyrwana, i zostaje sam ten oplot. Więc to jest taki, taki filtr z tego, zostaje. To się teraz układa. Widzieliście to na pewno na jakimś zdjęciu, które już zdaje się do poprzedniego odcinka było dołączone. Ten filtrator na, na tym zdjęciu jest. No i tyle. Ja idę pilnować gotującej się wody. Wolium. Mm, Dobrze. Teraz jest... Złoże filtracyjne się układa. Złoże filtracyjne, czyli chodzi o to, żeby, żeby ziarno opadło na dno. Jego jest oczywiście w tym 30, ponad 30-litrowym 30 zbiorniku jakieś 15 litrów tego mokrego Ziarna. Więc mówiąc na dno, tak naprawdę to jest połowa zbiornika zajmuje to ziarno. Hmm. Ja tymczasem się posilam kanapkami i ostatnią moją pożywną ipą. Niesamowita jest klarowność tego piwa, kiedy je ostrożnie nalałem, tyle ile, ile tylko się zmieściło, jest po prostu klarowne jak, jak fabryczny żywiec. Fajnie, fajnie, fajnie to wygląda. Chmieliny musiały gdzieś opaść na dno. bo niestety dostały się do butelki. Słabo to odfiltrowałem. No dobrze, mam w sumie takie trzy pozapiwne rzeczy do powiedzenia. Otóż no jedna jest e, troszeczkę z piwem związana, ponieważ musiałem kupić e, płytę indukcyjną, bo stara się popsuła. Przy okazji odradzam kupowanie sprzętów AGD, jakichś kurczę kosmicznie drogich. Ja podczas budowania domu, wiadomo, kredyt Kupa forsy było i kupiliśmy sobie AGD SMEGA, czyli po prostu, no nie wiem, no, nie wiem czy jest lepsze jakieś takie. Było to strasznie drogie. A i popsuło się w gruncie rzeczy po 5-7 no, latach. I nie mówię tylko o tej płycie, bo wcześniej się popsuł piekarnik z mikrofalą. Nie warto. Ani to nie było jakieś super funkcjonalne. W tej chwili za może, nie wiem, połowę albo nawet jedną trzecią ceny kupiłem produkt, który jest co najmniej tak samo funkcjonalny albo i lepiej. Lepiej, lepiej, na pewno lepiej. Więc nawet jak mi się popsuje za połowę tego czasu, to się opłaciło. A nie sądzę, żeby tak było. Drugi zakup. Wczoraj kupiłem sobie myjkę taką do mycia okien, właściwie elektryczną kershera na akumulatorek taki. Właściwie myjka to za dużo powiedziane, bo to myje się normalnie, natomiast to jest ściągaczka taka zasysająca. Okazuje się, że to jest całkiem fajna rzecz. Zdecydowanie przyspiesza mycie okien, więc polecam. I to tyle na temat zakupów. Znowu się rozłączam. Rozpocząłem filtrację. Czasami mówi się na to wysładzanie. Jak to wygląda technicznie? O tym jak wygląda mój filtrator i filtrator w większości domowych browarów. Już mówiłem w poprzednim wejściu. Teraz tak. Ja robię to w ten sposób, stawiam sobie filtrator trochę wyżej na stole, na podłodze stawiam sobie taki rondelek, jakieś 2,5 może litra i puszczam przez rurkę, przez ten kranik, przez rurkę do tego rondelka brzeczka, brzeczka czyli to co uważałem. Właściwie jeszcze nie uważałem, ale no to, co z tego zacierania powstało. Dwa pierwsze garnki wracam z powrotem, czyli wlewam z powrotem do tego filtratora. Chodzi o to, że to, co leci za tymi dwoma pierwszymi razami jest dosyć mętne. Tam są jeszcze, mogą się przytrafić jakieś takie, że tak powiem ciała stałe, łuski, tego typu rzeczy, drobne, ale, ale po prostu są, więc ja to wracam z powrotem i od trzeciego, od trzeciego rondelka wlewam, jak się napełni przelewam do, do garnka, który będzie się gotował. Tak to wygląda. Co jakiś czas mierzę sobie poziom cukru, czyli, czyli gęstość tego zacieru. I kiedy osiągnę zakładany cel albo cały garnek, bo jest, po prostu chodzi o, o to, że pojemność garnka jest oczywiście ograniczona. więc W zależności co nastąpi pierwsze. Albo zakładany poziom cukru albo, albo też zapełnienie garnka kończę. Ten proces wysładzania. Jak już wiele razy wcześniej mogliście zaobserwować jeśli słuchaliście. Podczas tego, tego filtrowania ja przeważnie nie nagrywam. Bo to jest sporo z tym roboty. Ja muszę co chwilę wlewać do tego filtratora wodę z wcześniej przygotowaną. Podgrzaną do, do tej odpowiedniej temperatury 75 78 stopni. Muszę przelewać z tego garnuszka do garnka. Muszę pobiec wstawić kolejny garnek na grzanie także. To jest po prostu sporo roboty i to takie jeszcze biegane, więc wtedy rzeczywiście bardzo rzadko coś nagrywam i tak też będzie teraz. W tym momencie kończę i dopiero następnym razem może przygotowaniu już. Jeszcze dwie rzeczy, które wydają się ważne albo jedna jest na pewno ważna podczas tego wysładania. Pierwsza, ta mniej ważna, to jest dlaczego ja yy, przelewam do dużego garnka za pośrednictwem tego małego rondelka. Nie wiem. Tak się nauczyłem. Znaczy wiem, wiem, ale chociaż nigdy mi się to nie przytrafiło. Chodzi o to, żeby gdyby coś tam, nie wiem, poleciało przez ten, do tego garnuszka, nie wiem, no, coś się stało z tą filtracją, no to zawsze to są tylko te dwa litry, a nie cały gar. Dlatego wolę to w ten sposób robić na wszelki wypadek, choć tak jak mówię, nigdy mi się nic takiego nie zdarzyło. Więc teoretycznie mógłbym filtrować prosto do garnka, co byłoby na pewno łatwiejsze. I teraz druga sprawa, która jest na pewno ważna, bo to wiem z własnego doświadczenia. Mianowicie tempo, tempo tej filtracji, tempo tego. Cieknięcia tego, tego zacieru. To jest bardzo ważne. Nie można tego puścić zbyt szybko. Nie wiem, czy można puścić zbyt wolno. Mi to zajmuje około godziny. Około godziny filtruje te 20 litrów, 25 litrów gotowego produktu. I to jest dobre, dobre tempo. Dlaczego to jest ważne? Jeśli przepuści się zbyt szybko jest spora szansa, że, że jednak dużo cukru się nie wypłucze. Czyli wpływa to po prostu na wydajność. Jaka dobra jest ta moja ostatnia iPad. No i jeszcze jedna ważna rzecz związana z filtrowaniem. Otóż, co w ogóle jest tym... Filtre. Filtry w filtratorze są dwa. Raz, że ten wężyk, y, oplot sam, jest filtrem, a dwa, całe to ziarno, które zalega na dnie, przez które przepływa y, woda, to też jest filtr. I teraz cały pilc polega na tym, żeby wlewając do tego filtratora z góry wodę, nie spowodować, że to złoże filtracyjne z ziarna, Wzburzy się, poprzebija i woda będzie przepływała zbyt swobodnie. Co Boguś? Naszczekałeś się, naganiałeś się z sąsiadem. Dobrze. I teraz jak różne są metody. Ludzie robią to w różny sposób. jakiś układają w filtratorze talerzyk, na ten talerzyk leją. Ja dopracowałem się po swoich kilkunastu warkach Takiej metody. Na początku leciutko wlewałem chochelką Moment. Kurde. Taka chochelka od zupy ma niewielką pojemność, więc trudno nią Whoa. jakoś... Helga, helga, Helga, Helga. Więc trudno nią wzburzyć cokolwiek taką ilością tej wody. No, ale to było takie uciążliwe. No, bo tą chochel, ta chochelka, właśnie dlatego, że mała, no to za jednym razem pobierało się mało tej wody i mało się wlewało przez długotrwało przelanie takiego garnka 6-litrowego, bo takim właśnie dysponuję do filtratora. W tej chwili robię to w ten sposób, że mam taki dzbanuszek plastikowy i z tego 6-litrowego garnka. Czerpię sobie tym, tym, tym banuszkiem z uchwytem i leję na tą chochelkę, którą sobie wkładam do, do filtratora. I leję właśnie na tą chochelkę. Dzięki temu nie wzburzam tak bardzo całego tego złoża. Najwyżej powierzchni. A to, to nie jest problem. Jeszcze jeden szczegół mi się przypomniał, związany z filtracją. Także jak widać. Okazuje się, że nie jest mało rzeczy do pamiętania. Chodzi o to, żeby nie dopuścić do tego, żeby w tym filtratorze nie było lustra wody. Czyli żeby ten, ta woda opadła poniżej poziomu ziarna. Ziarno ma być cały czas zalane wodą. No mam nadzieję, że to już. Jest godzina 16:00. 16. Całe gotowanie się właściwie odbyło bez nagrywania, ponieważ skończyła się bateria. Skończyłem właśnie gotować. W tej chwili brzeczka już jest chłodzona. O gotowaniu mogę powiedzieć tyle. Trwa... Od 70 do 90 minut ja osobiście dłuższego gotowania nie stosuję. Nie wiem, czy ktoś stosuje, ja nie. W trakcie gotowania dodaje się chmiel i również inne przyprawy. Ja konkretnie akurat do tego piwa dodałem różne chmiele, kolendrę, indy indyjską skórki różnych owoców cytrusowych. Dodaje się je w, różnych, w różnym czasie. W zależności od tego, kiedy się doda, to bardziej to wpływa na smak lub aromat. Szczególnie to dotyczy chmielu właśnie. I właściwie chyba o gotowaniu tyle. W tej chwili już chłodzę brzeczkę. Na pewno będę jeszcze dzisiaj nagrywał. Będzie długi ten podcast, bo obiecałem otwarcia. Nic nie było jeszcze o Legii. a będzie. No i będą te otwarcia. Będzie jeszcze co najmniej jedno otwarcia, jeśli nie dwa, bo jeszcze mam dwa fermentory, bo jeszcze dwa fermentory są nieomówione. Chłodzenie brzeczki. No, do czego, po co i yy, na czym to polega? Ja mam taką chłodnicę no, taki zwinięty zwiniętą rurkę, przez którą przepuszczam zimną wodę. Yy, I w ten sposób chłodzę, to... chłodzę brzeczkę do tej temperatury takiej, o tej porze roku to spokojnie do 20 stopni nie schodzi. W tej chwili, no, nie będę mówił, jest jeszcze dużo za, za, za ciepło. Ale o tej porze roku, szczególnie w tak sprzyjających warunkach atmosferycznych, spokojnie ta temperatura zejdzie do tych 20, poniżej 20 stopni. Po co się to robi? Trzeba zadać szybko drożdże, po to, żeby, tak głównie po to, ja tak uważam, że głównie po to, yy, trzeba zadać szybko drożdże, żeby drożdże skolonizowały skolonizowały brzeczkę, a nie jakieś inne yy, badziewie, a gdyby tą brzeczkę, gdyby ta brzeczka się chłodziła wolniej, no to wtedy wszystko, wszystkie inne organizmy miałyby czas yy, napaść to co ja uważałem. Dobrze, na razie muszę kończyć, bo ja tą wodę przepuszczając, ona wlatuje do, do wiaderek i ja te wiaderka muszę gdzieś sobie wywozić. I wylewać. No. O, ciężki jest los piwowara domowego. Za 2017. Za chwilę nastąpi drugie otwarcie, otwarcie tego y, Witbira Wajcena, którego ważyłem... No, trzy tygodnie? Czy przesadzam? 18 kwietnia, dwa tygodnie. No, trzy prawie. Dobra, trzy tygodnie temu. Y, bałem się go przelewać wcześniej ponieważ na powierzchni sprawdzałem wciąż utrzymywała się taka piana. Pierwszy raz używałem tych drożdży, fermentu mobile, gwoździe i banany. Najwyraźniej te drożdże powodują, mają taki właśnie skutek uboczny, że, takie, że taka piana się gromadzi. Także piana nie zniknęła, minęło 3 tygodnie, na pewno fermentacja się skończyła, zmierzyłem już, yy, zmierzyłem już gęstość zacieru i wiem, że już cukru tam nie ma, albo inaczej, że nie spada już zawartość cukru, więc droży już nie żą. No i cóż, po prostu Przeleję to pod tej piany, spróbuję tą pianę zabrać sitkiem na chwilę do garnka, bo ona mi się przyda. Wrzucę ją do, do tego, co dzisiaj uważałem. No otworzyłem. Piana znacznie opadła, ale to dopiero po trzech tygodniach, więc nie będę jej zbierał, tylko po prostu spodniej spodniej zacznę ściągać, grawitacyjnie. Przepraszam, ale muszę to muszę teraz zaczerpnąć, to muszę powąchać. Bardzo wyraźny banan. No zdecydowanie, bananowe piwo po prostu, super. Goździki, Goździków nie czuję. No dobrze, ściągamy i to będzie czas na cichą fermentację wybiera. Wydaje mi się, no bardzo pięknie pachnie. Trochę się obawiałem, bo tuż po rozpoczęciu fermentacji, i właściwie przez całą fermentację, zapach z fermentora unosił się, no bardzo mocno siarkowodorowy, a okazało się, że, żeby taki urok tych drożdży, że początek mają taki start. Zresztą tak wyczytałem na forum. Bardzo wiele osób spotkało się z tym siarkowodorem. Dobra. Idę zlewać. No, 17:35 skończyłem. Wszystko zlane. Nie będę już otwierał tego trzeciego fermentora z iPhon. Ona jeszcze nie jest gotowa do otwarcia. Ona sobie tam bulgocze fermentuje. Nie było dzisiaj Olegi, o dziwo, ale naprawdę i nie będzie, no bo już na tyle długo na pewno nagrywam, że, że starczy. Cóż, piwo wyszło mi mniej, mniej ekstraktu niż chciałem. Bo chciałem dwunastkę, zrobiła się z tego jedenastka. Ale nie będę nad tym specjalnie płakał, to nie jest źle. Po prostu będzie takie lżejsze. Nie będzie mi to specjalnie przeszkadzać, nawet, nawet w gruncie rzeczy można powiedzieć, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Będzie lekkie lekkie przenicne, chmielowe piwo. Tak sobie tak sobie to Tak sobie to zaplanowałem. znaczy nie zaplanowałem, ale tak to wyszło. Cóż Powiem jeszcze parę słów o tym co się dzieje, bo tego nigdy nie nagrywam, bo nagrywam tylko wtedy kiedy Ważę, a pozostałe wszystkie inne czynności związane z piwem nie nagrywam ich. A tymczasem co po, co po tym wszystkim ważeniu? To, że zadaje się drożdże, drożdże to mogliście się już zorientować. Drożdże w postaci Suchej, to się wtedy je jakoś tam rozcieńcza z wodą, żeby one przez chwilę się popływały sobie. Można zadać drożdże w postaci płynnej, wtedy trzeba najczęściej zrobić starter. No albo wykorzystuje się drożdże już napędzone poprzednim piwem, wcześniej zrobionym i ja dzisiaj tak zrobiłem. Mniej więcej około... Ja trzymam dwa tygodnie piwo na fermentacji. Przeważnie sprawdzam sobie ekstrakt, czy, czy, sfer, czy przefermentowało. Kiedy, kiedy piwo przefermentowało, jak przez kilka dni ekstrakt już nie spada. Jest taka niby reguła siedem... 7 burzliwej fermentacji, 7 dni burzliwej fermentacji 7 cichej, ale to jest dla początkujących, którzy właściwie nie wiem dlaczego. To się tak rozpowszechniło i tak się tak wielu wiele osób robi. Ja zresztą też tak robiłem na początku, kiedy nie rozumiałem, nie wiedziałem co to znaczy fermentacja, kiedy ona się kończy. A przecież to takie proste, wystarczy sprawdzić ekstrakt, i wiadomo, że jest. Jeszcze w trakcie lub po fermentacji. Lub. No i wiadomo, czy można przerwać. Więc tak, ta fermentacja trwa te kilkanaście dni powiedzmy, potem ja zawsze stosuję cichą fermentację. To jest to, to co już mówiłem. Ferme, taka fermentacja po fermentacji. Ona właściwie już może nieprecyzyjna jest to nazwa, bo tam już nie ma fermentacji. On to piwo sobie tak leżakuje. I tutaj y, normalne, zwykłe, że tak powiem piwo to 7 dni. Y, to, to, to już kwestia przypraw, więc to już nie mierzę ekstraktu i ona się ani kończy, ani zaczyna. Po prostu 7 dni y, trzymam na fermentacji y, cichej. Chyba że, chyba, że jest to... Mam coś takiego wrzucone, co chcę, żeby się moczyło dłużej. Tak jak na przykład w tym risie Płatki dębowe macerowane w tej śliwowicy łąskiej, albo wcześniej w piwie miałem mrżonkę wiśniową, która się prawie dwa miesiące moczyła. Ale standardowo, jeśli to tylko jest zaprawiane np. chmielem, albo kawą, albo wanilią, takie rzeczy trzymam najwyżej 7 dni na cichej fermentacji. No i potem przelewa się do butelek piwa. Trzeba dodać troszkę cukru. Są do tego specjalne kalkulatory. Ja nie będę się teraz wgłębiał w szczegóły. To mniej więcej 3-4 gramy na butelkę wychodzi. Trzeba dodać cukru i wlewa się to do butelki. Zakapsulowuje i kolejne. No, Ja czekam dwa tygodnie. Mniej jak dwa tygodnie nie, nie, nie otwieram piwa. Po mniej niż 2 tygodnie. I tyle właściwie. Taki się z tego zrobił odcinek przewodnik, w którym opowiadam dokładnie pełną drogę od słodu i wody do butelki piwa. Wyszło na pewno długo, na pewno. Dłużej. Ja tego nie, nie, nie zmierzyłem w tej chwili. Ale, aha, no i tak na koniec y, znowu piosenka. Piosenka tego zespołu twórcy, który jest mi bliski i, i którego nie powiem, co, co to jest. Jest późno, nie chce mi się już sprzątać. Może jeszcze troszkę najwyżej. Dzisiaj Legia gra mecz, A ja mam. Kanal plus. Jakiś gratisowy na dwa miesiące więc sobie więc sobie obejrzę. To, by, to już naprawdę koniec. Moment. Dobra zakręcony gaz. Wszystko rozebrane. To już naprawdę koniec dzisiejszego odcinka. Żegnam się do następnego do następnej warki. Pijcie dobre piwo mówił Bartek słuchaliście 314 wo.pl. Komentujcie albo nie komentujcie ale pijcie dobre piwo. Cześć. Karmi tajemnicą, a chwila niepewności wciąż sprzyja nauce, bo w tylu rewolucja, biedne ptaki bose i tak bardzo mała, że żyje za krótko. Przyłożył do ucha dzieciństwo, które minęło, na zawsze dostało tylko młodości, się zrobiła staruchy.